Znowu pada. Mówiłem, że dzisiaj będzie padać, bo, bo miało padać. Taka oczywista oczywistość ma maślane. Nieunikniona kolej rzeczy. Prognozy pogody nie zawsze się sprawdzają, Biorąc pod uwagę fakt, że od kilku dobrych dni pada, od kilku dobrych dni pogoda powtarza się, jest... Chłodno rano, później przychodzi taki parny, par, takie parne przedpołudnie. Jest gorąco, jest prażące słońce. No i w pewnym momencie to wszystko pęka. No dzisiaj wytrzymało troszeczkę dłużej. Wytrzymało do nocy. Pozwoliło zrobić kilka rzeczy zanim, zanim się zaczęło tak Dobra. I teraz trwa. Trwa za moim oknem, trwa w mojej głowie. Chyba ta pogoda tłoczy te wszystkie myśli te przeszywające w moją głowę, grzmoty. Za oknem i za podstawą czaszki, gdzieś tutaj, gdzie właśnie przykładam swój palec, tam w środku, tam w środku, gdzie siedzę ja. Postanowiłem powiedzieć kilka rzeczy takich właśnie stąd siedzących gdzieś głęboko potrzebujących właśnie takich chwil żeby móc je uwolnić zadam wam pytanie zastanawialiście się kiedykolwiek czy jesteście dobrymi ludźmi może znacie odpowiedź na to pytanie? Bo ja niejednokrotnie zastanawiam się, niejednokrotnie zadaję sobie takie pytanie, czy jestem dobrym człowiekiem? Co trzeba zrobić, albo co trzeba ciągle robić w życiu, aby być dobrym człowiekiem? Czy dobry uczynek w jakikolwiek sposób niweluje jakieś nasze złe uczynki? Czy są jakieś tabelki z plusami i minusami, które zbieramy w życiu i później, gdy to wszystko sumujemy, wychodzi jakiś bilans, w którym jesteśmy na plusie bądź na minusie? Czy bycie dobrym człowiekiem to stan ducha, który czujemy w sobie? Czy wiemy o tym, że jesteśmy dobrym człowiekiem? Czy bycie dobrym człowiekiem to nasza powierzchowność postrzegana przez innych? Czy, czy właśnie inni powinni być wyznacznikiem, opiniotwórcą Osobą, która osądzi nasze czyny i powie, że swoim życiem pokazujemy, bądź nie pokazujemy właśnie to dobro, które może w człowieku drzemać. Czy jest odpowiedź na to pytanie? Czy Ty jesteś dobrym człowiekiem? Czy ja jestem dobrym człowiekiem? Czy ktokolwiek z nas tak naprawdę jest dobry? Dobry taką czystą dobrocią. Czy potrafimy powiedzieć, że nie mamy sobie nic do zarzucenia? Chyba ciężko byłoby nam wypowiedzieć te słowa w zgodzie z samym sobą. Od jakiegoś czasu staram się mówić, że nie jestem dobrym człowiekiem. Jestem świadom wszystkich swoich występków. Jestem świadom tego, że niejednokrotnie czynię źle, niejednokrotnie wyrządzam komuś krzywdę. Pomimo właśnie tej świadomości istnienia takiej złej, negatywnej strony mojego człowieczeństwa lub braku tego człowieczeństwa, to tak naprawdę nie nam to oceniać i tu snuje się kolejne pytanie kto powinien to robić i dlaczego powinien to robić czy czasami wyrzekamy się tej czystej dobroci na rzecz tego aby to nam było dobrze dobrze tutaj w głowie dobrze fizycznie, dobrze materialnie. To Zresztą to wszystko, to wszystko wiąże się z sobą, bo gdy, gdy, gdy jest nam dobrze pod względem materialnym, to możemy zapewnić sobie jakieś dobra, które dotrą do naszej cielesności, które zaspokoją potrzeby tej cielesności Jakieś proste potrzeby. No i wtedy mamy dobrze tutaj. Czyli w główce. Jak żyć, żeby być dobrym? Żeby nie wyrzekać się siebie? To jest pytanie. To są pytania, które. Można zadać właśnie w jeden z takich dni, w jedną z takich chwil, kiedy za oknem szaleje żywioł, bo bez wątpienia to, co w ostatnich dniach dzieje się wokół mnie, wokół nas, bo niezależnie, gdzie tego słuchacie, to pogoda w jakiś sposób was otacza, was osacza i w każdej chwili może pokazać wam swój pazur pokazać wam swój ogrom i swoje możliwości, których człowiek w żaden sposób nie może powstrzymać czy jestem dobrym człowiekiem? chyba nie znajdziecie na to pytanie odpowiedzi Chciałbym usłyszeć jakąś interpretację Waszej myśli na temat tego, jak oceniać to, czy ktoś jest dobrym człowiekiem. Jak patrząc na to, co robię, kim jestem, czy znacie mnie dobrze, czy nie znacie mnie wcale, ocenić właśnie. Jaki jestem? I z tym pytaniem w tą deszczową noc Was zostawię, niezależnie kiedy i gdzie będziecie tego słuchać, jeśli w ogóle będziecie tego słuchać.